Nowiny 36 tygodnia 2014 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Jest obok mnie Marek Mazurkiewicz. Jest z nami również Wojciech Pędzich w Gdańsku. Dzień dobry. W, w, Gdańsku. Okolicach, w okolicach lotniska Lecha Wałęsy. A raczej tuż pod drogą lądowania wszystkich maszyn, które na tym lotnisku lądują. Także od czasu do czasu będziemy słyszeć, jaki samolot ląduje. Jeśli ktoś rozpozna, to proszę nam dać znać. Jest z nami również Wojtek Tadeusz Mężyk. Cześć Wojtku. Dzień dobry. A ty skąd dzisiaj się łączysz? Ze Śląska Górnego? Z panu? domu rydutowy Górny Śląsk. Górny Śląsk i jest z nami również Szymon Grabarczuk z Lublina. Dzień dobry. Dobrze. Tematy jakie dzisiaj mamy do omówienia? Halo, halo? Brakuje jeszcze tylko kogoś z zachodniej Polski, chyba. No, a tu jest. A, no tak, z poznania by się przydało. Tam sporo jest przecież wikipedystów <gulanie> takich e, aktywnych. Może kogoś uda się namówić. E, mamy te następujące tematy dzisiaj. E, przegląd statystyk oglądalności stron e, w, za poprzedni miesiąc. Bo mamy dzisiaj pierwszą audycję w nowym miesiącu, więc warto o tym powiedzieć, co. Takiego w sierpniu przyciągało naszych użytkowników, użytkowników Wikipedii. Chwilkę o audycji Wolna Kultura. To była część naszej audycji przez jakiś czas, a teraz mamy tak dużo tematów z Wikipedii, że już nie byliśmy w stanie tego ciągnąć dalej. I o tym opowiemy później troszkę. Zakończony został konkurs WikiLubi e-podręczniki. Echo będący elementem Flow jest już dostępny. To taka techniczna informacja. Druga techniczna informacja dotycząca Wikipedii to testy beta nowego paska projektów siostrzanych. Warto też o tym wspomnieć, że coś takiego się pojawiło. No i omówimy też postępy rekrutacji na stanowiska w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska. No to co? To zaczynamy. Kto W takim razie zapraszam Wojtka Przedstaw nam, jak to wyglądało. Otworzymy sobie stronę, którą przypominam, że można w notatkach znaleźć i sobie te notatki, które robi Wojtek, przeglądać niekoniecznie w trakcie audycji, ale również po. Strona, właśnie muszę powiedzieć, że strona nasz, notatek do naszej audycji znajduje się na stronie: nowiny.podcasty.info Tam są notatki do każdej z audycji. A na bieżąco tworzymy te notatki, wystarczy dodać jeszcze slash i notatki do tego adresu podcastu i wtedy, wtedy wchodzimy na stronę, na której przygotowujemy materiały do kolejnych audycji, ale też prosimy, żebym, jeśli ktoś ma ochotę, to skomentował to, o czym mówiliśmy w poprzedniej audycji, bo tutaj można po prostu komentować na tej stronie komentować. Każdy niezalogowany uczestnik może po prostu coś dopisać. Jakiś komentarz dodać, o którym będziemy w następnej audycji mogli opowiedzieć? Bo może, my nie jesteśmy tutaj przecież alfą i omego, możemy się mylić, może, mogliśmy jakiś błąd popełnić i warto, żeby to poprawić. Jeśli ktoś ma takie uwagi, to zapraszamy. To jeszcze z uwag technicznych. Jesteśmy też na YouTubie. od. Jedno nagranie już poszło, i to dzisiejsze też prawdopodobnie pójdzie. Także też tam nas można usłyszeć. Kanał Wikiradia i tam są nasze filmy. Kanał Wikiradia. Filmy, tak. mhm. No właśnie, to bardzo ciekawe, że, że też może tam trzeba jakiś obrazek będzie wstawić chyba. Do no tego. na razie obrazkiem jest ta ikonka standardowego widoku, gdzie są te nasze miniaturki i nasza miniaturka Wikiradia, słuchawki w sensie. A właśnie, aparatu nie włączyłem, muszę włączyć aparat w takim razie. To oddaję Ci głos w takim razie Wojtek. Halo, halo. Górny Śląsk. No i Wojtek nam chyba wybył. Tak niepostrzeżenie. U mnie jest dwukrotnie na widoku. Wojtku, halo, halo. Halo, halo. Jest. Coś mnie rozłączyło. Jest, Już jesteś ponownie. No to świetnie. To oddaję Ci głos w takim Jest. razie jeśli chodzi o statystyki. Właśnie tylko chciałem zapytać o to, czy te, te notatki, które robisz teraz, bo dałeś nam tutaj linka do, do, do notatek, czy one są też za poprzednie miesiące tak samo rozrobione? E za lipiec bodajże nie robiłem, ale za poprzednie miesiące powinny być. Aha, no to świetnie. To oddaję ci głos w takim razie słuchamy. Dobrze, więc chciałem omówić najczęściej odwiedzone artykuły w naszej wersji językowej w Wikipedii w zeszłym miesiącu w sierpniu. No w Różnie to się układało, śledziłem na bieżąco na przykład na początku miesiąca interesował ich wirus Ebola, a pod koniec miesiąca interesowali się stwardnieniem zanikowym bocznym. Ale jak to wyglądało w skali całego pełnego miesiąca? Na dziesiątym miejscu Harry Potter to różne osoby mi podpowiadają, że dlatego, że w dwóch miesiącach wakacyjnych była powtórka filmów z tym bohaterem. No ale to nie powoduje też, że aż takie duże zainteresowanie jest tą stroną Wikipedii. Ja mam taką teorię, że ta generacja pierwsza fanów Harry'ego Pottera już troszeczkę wydoroślała, już jest na studiach i teraz yy, ci co oglądają te filmy, to jest y, zupełnie nowe pokolenie czytelników, zupełnie nowe pokolenie widzów i wzrasta. Y, stąd właśnie taki wzrost interesowania. Na dziewiątym miejscu y, mamy powstanie warszawskie. To w związku z tym, że przypada okrągła rocznica tego wydarzenia. Na ósmym miesiącu artykuł gorączka krwotoczna ebola o tej chorobie zapakaźnej. To był bardzo medialny temat, tak na przełomie lipca i sierpnia. A właśnie, czy tam Później się coś wyjaśniło? czy, czy Znowu tam... się pojawiają jakieś doniesienia związane z, z ebolą, e, gdzieś podobno w okolicach Gdańska, więc... O kurczę, no Więc się możliwe, że znowu ludzie zaczną się tym interesować. Spodziewajmy się... Mhm. Tak, na siódmym miejscu mamy stwardnienie zanikowe boczne. No, czyli sukces. To jest taka postępująca choroba neurologiczna i to wszystko z powodu takiej zabawy zwanej Ice Bucket Challenge, czyli wylewaniu na siebie wiadra wody lodowatej. Którą zapoczątkował Zuckerberg, czyli twórca Facebooka, o ile dobrze pamiętam. Chyba on to zaczął. Nie wiem, a przy okazji warto powiedzieć, że mamy też artykuł o samej tej akcji, ale aktualnie toczy się dyskusja nad usunięciem. Aha, czy, czy, czy warto, <grych> czy jest encyklopedyczny. No w każdym razie widać jasno, że taka akcja przyniosła y, efekt, bo, f, bo chodziło o to, żeby... Jeżeli by było efektem byłby, byłoby wzrost wiedzy o tej chorobie i wzrost zainteresowania tą chorobą, to tak. No to będę zauważyłem, że mhm. artykuł o tej akcji samej y, był bardzo chętnie oglądany w innych wersjach językowych, w tych wersjach, w których istniał, na przykład w rosyjskojęzycznej czy w angielskojęzycznej. Mhm, czyli też był w statystykach, ale artykuł dotyczący samej akcji. Oblewanie się. Tak, też był wody. w statystykach no, bardzo wysoko a, a artykuł dotyczący samej tej akcji. Mhm, mhm. Znaczy, no, uznajmy, że angielska Wikipedia o wiele lepiej ten, ten, tę akcję opisuje. Ja usunąłem w polskiej wersji akapit z jakimś rozentuzjazmowanym cytatem, który powiedzmy próbował przybliżyć filozofię tej akcji w sposób taki bardzo podstawowy, bardzo ludzki. I w tym Ty momencie też? mamy tekst na jeden ekran z czterema przepisami, podczas gdy w angielskiej Wikipedii przepisów jest 61 i rzeczywiście jest to hasło dosyć mocno rozbudowane. Chociaż o istocie powstania samej akcji i powiązanie jej z Markiem Zuckerbergiem niewiele jest napisane. Mhm. No w, w każdym razie gdyby nasz artykuł był y, chociaż w połowie tak dobrze napisany jak ten angielskojęzyczny to myślę, że nie byłoby podstaw do usuwania. Dobrze, ale wracając do naszego zestawienia na szóstym miejscu y, mamy Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce 2014. Te rozgrywki były od 12 do 17 sierpnia. Polscy reprezentanci mieli kilka sukcesów. I myślę, że e, to było powodem, nasi czytelnicy tak? chcieli sobie wszystko e, uporządkować, podsumować. dowiedzieć się, jakie to dyscypliny, jakie to osoby. Mhm. No i to wszystko można właśnie wyczytać w tych, tych artykułach, prawda? Dokładnie, bo wiem, że ta strona sportowa jest bardzo dobrze opracowywana zawsze. Są bardzo fajne tabelki i dokładnie wszystkie statystyki tak, wyciągane. strona sportowa, zwłaszcza lekkoatletyczna, jest całkiem nieźle u nas opracowana. Na piątym miejscu artykuł film. Nie wiem, skąd się to bierze. Na czwartym Polska, ale to zawsze jest wysoko, również w poprzednich miesiącach. No właśnie, ale skąd ten film. I na... nie ma tutaj żadnych podpowiedzi chyba co do tego. Skąd był ten film? Czy, czy są jakieś takie nieprowadzące do donikąd? Jak, jak to wygląda? No trudno cokolwiek na, ten, na temat tego filmu powiedzieć. Może to jakiś bot się zaciął, czy coś. Nie mam pojęcia. Na no, czasem tak bywa, że w każdym razie jest kilka tysięcy wejściów. Mm -hmm. e, no właśnie. Polska to oczywiste, tak? I na, I na trzecim miejscu? Na trzecim miejscu Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej Mężczyzn 2014. One się zaczęły 30 sierpnia, ale już powoli, przez cały miesiąc, było widać, że to zainteresowanie rośnie. E, już na początku było rzędu tysiąca dziennie, później wzrastało do kilku tysięcy dziennie. No i się tak uzbierało, że w sumie w skali całego miesiąca to jest na trzecim miejscu. Drugie miejsce to jest wirus ebola. Ten wirus, który powoduje chorobę z omawianą już wcześniej w, w punkcie ósmym. A na pierwszym miejscu Robin Williams, aktor, który zmarł 11 sierpnia. Bardzo znany aktor i mhm. bardzo znany aktor i widać, że jest to tak osoba, która na tyle, której śmierć na tyle poruszyła naszych czytelników, że widać wejścia jeszcze długo po pierwszych doniesieniach o śmierci. Normalnie jest tak, że pojawia się jakieś medialne doniesienie, że ktoś umarł i widać to w statystykach, że ludzie sprawdzają i to szybko opada. Natomiast w przypadku Robina Williamsa jeszcze tydzień później było dużo wejść na jego biogram. Mhm. Może ze względu na skalę, jaką sobą reprezentował. Tak, bardzo jest wiele oczywiście. filmów. Jest, mhm. to, jest to aktor przez wielkie, a i całą resztę. No, no musiało, musiało, bo za tym te informacje, które tak się pojawiały na początku skromne, a potem coraz bardziej rozbudowane, no budziły takie coraz większe chyba jakieś zdziwienie, prawda? Bo w końcu chyba, nie wiem czy to jest potwierdzone, czy nie, ale on popełnił samobójstwo. I, i, I to było wywołane depresją, więc to w ogóle wydawało się, że aktor uszczytu kariery, czy mo, może po zakończeniu kariery, bo on już chyba nie występował od jakiegoś czasu, ale, mhm. ale właściwie osiągnął wszystko, co aktor mógł osiągnąć. I, I okazuje się, że depresja dotyczy również ludzi, którzy no, mają sukcesy. Z drugiej strony takie wysokie zainteresowanie hasłem Robin Williams może częściowo również tłumaczyć zainteresowanie artykułem filmu. Chociaż nie wiem dlaczego na no aż tak wysokim miejscu, no ale to jest taka nagła myśl wiążąca bardzo wysoko pasujące się hasło z innym. No Te trendy podają, że film został tak wysoko wyniesiony, 122 267 wyświetleń, no ale to jest na dzisiaj oczywiście, nie na wtedy, kiedy robił Wojtek zestawienie. Natomiast połączone strony, które tutaj sugeruje, że miały wpływ na, na, na oglądalność tego hasła, to Harry Potter właśnie, o którym mówiliśmy wcześniej. Warszawa, czyli moje miasto Warszawa prawdopodobnie film, który wchodzi niedługo na ekrany i dużo się o nim mówi. Judy Garland być może jakieś urodziny miała, albo jakaś rocznica śmierci Gwiezdne wojny i film Web. To już nie wiem dlaczego. Być może to ten automat tak po prostu tutaj podaje, no... Zawsze podejrzewam w takich sytuacjach, że ktoś po prostu pisał i za wcześnie Enter wcisnął i dlatego... Film tak... web, tak? tak. Że, no może, ale czemu takie duże web no nie, nie ma myślę. żadnych konkretnych powiązań typu data urodzenia i data śmierci. To był Czerwiec i czerwiec. Aha. No to może jakaś płyta się ukazała, chociaż teraz płyty to nie są takie, takie chyba, no nie wiem, nie mam pojęcia, co to jest... 32 tysiące wyświetleń, także też całkiem sporo. Trudno dociec czasem, no ale to, tak jak mówisz Wojtko, to mogło być tak równie dobrze, że jakiś bot na przykład opracował z jakiejś bazy danych jakąś listę filmów i w związku z tym z, z, z, uzupełnił dane o źródło jakiejś na przykład numeryczne identyfikatora z jakiejś bazy danych filmów. I wtedy te wszystkie filmy jak gdyby były uzupełnione o, o ten numer identyfikacyjny. Albo film web to zrobił. <głos> to by tak wskazywało tutaj. No dobrze, no to fajnie. To ja widzę, że jak dzisiaj zajrzałem na tygodniowe zestawienie, no to Mistrzostwa Świata w piłce nożnej siatkowej w piłce siatkowej mężczyzn 2014 utrzymują się na pierwszym miejscu. No ale druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, pozycja, są zupełnie inne. Ale o tym za miesiąc. O tym za miesiąc, tak. No 30 sierpnia było takie poważne wydarzenie w Polsce. No, nasz premier został, tak jak się mówi, prezydentem Unii Europejskiej, więc wiadomo, że on tutaj też znajduje się w tym rankingu. Nie. I to też się nie ma go. Właśnie ciekawe. I jeszcze nie ma podejrzewam to nam robi straszne to dzisiejsze zamieszanie w artykule. Nie, jest na drugim w oba miejscu w artykułach. Oczywiście. No, zamieszanie jak zwykle przy takich okazjach jest duże. Przewodniczący Rady Europejskiej, co to jest? No i Elżbieta Bieńkowska oczywiście też tutaj się znalazła obok Juliusza Słowackiego. No dobrze, no to dziękujemy Ci, Wojtku, w takim razie za to zestawienie. Czy, aha, czyli można po prostu wejść... Tak, sobie... dziękuję bardzo i już się pożegnam ze słuchaczami. Mhm. Jeszcze tylko jedno pytanie mam do Ciebie. Czy te poprzednie zestawienia można znaleźć na, w Twoich notatkach na Facebooku? W moich notatkach na Facebooku myślałem o tym, żeby przenieść je jeszcze w jakieś zewnętrzne miejsce, na jakiegoś bloga, ale póki co można jest znaleźć w moich notatków na Facebooku. A może chciałbyś na Wiki Radio umieszczać na przykład, gdzieś tam z jakąś stronkę stworzyć i, i skorzystać w ten sposób, żeby to jakoś u nas też zostawało to, do, o, o czym mówimy? To jeszcze pogadamy. W takim Być razie może, no o tym jeszcze pomyślimy. Zastanów się, dobrze. To przechodzimy do kolejnego tematu. E, audycja... Tak, do usłyszenia. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia audycja Wolna Kultura, która, no, tak ją nazwałem, ale ona jeszcze nie ma tytułu, tak naprawdę, bo, bo trwają rozmowy. Była Fundacja Wolna Kultura, była strona wolnakultura.pl, to znaczy jest nadal. Fundacja była, już jej nie ma. No i i spróbowaliśmy się w gronie autorów tej audycji skontaktować z, z kolegami, którzy, którzy tworzą tę stronę wolnakultura.pl, no żeby po prostu nie kolidowało to, żeby oni wiedzieli, że chcemy coś takiego stworzyć, żeby się wypowiedzieli na ten temat. Może, żebyśmy przyłączyli do audycji? Żeby się przyłączyli, jak najbardziej, bo tam było sporo podcastów na stronie wolnakultura.pl, ale one no, przestały się ukazywać. E, widocznie jakieś zajęcia odciągnęły od takiej działalności autorów. E, no i tutaj być może uda nam się coś omówić, żeby tam na przykład ten nasz podcast się ukazywał, jeśli będzie miał tą nazwę. Wydaje mi się, że to najbardziej odpowiednia nazwa, chociaż e, były też pomysły, żeby to była otwarta kultura, na przykład nazwa tej audycji. E, no tak jak mówiłem, to jest... E, to, o czym rozmawialiśmy już kilka tygodni temu, że brakuje nam czasu na omawianie tematów z wolnej kultury i czasem kompetencji też nam brakuje, no bo nie o wszystkim do dobrze możemy opowiedzieć. I ponieważ no, ja wstąpiłem razem z, z fundacją, która jest właścicielem Wikiradia do Koalicji Otwartej Edukacji, to zaproponowałem po prostu, że taką audycję możemy zrobić dla członków koalicji, którzy mają bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia no, w tych tematach, które nas interesują, w których, o, o których mówiliśmy podczas tej drugiej części audycji Nowiny Wiki Radia. I to się udało, już pierwsza audycja jest, nagrana 2 drugiego, drugiego września. 2014 roku. Jest do odsłuchania jako podcast. Można się zapisać na subskrypcję, można posłuchać tej audycji. Strona jest dosyć robocza na razie, ale też już jest. Można sobie zapisać koed.podcasty.info To chyba tyle, jeśli chodzi o ten, o tą, o tą nową audycję. Chyba, że chcecie coś opowiedzieć. Ktoś z Was słuchał tej audycji? Może już? Słuchał? Wydaje mi się, że bardzo jest potrzebna taka audycja. Mhm. Szymon, ty chyba też słuchałeś? No ja słuchałem, ale tak, tak, tak. No i bardzo dobrze, no obie tak dalej. Mhm. A Wojtek nie słuchał jeszcze. Nie, ja nie słuchałem. To zapraszamy do posłuchania. Z chęcią. Już kolejna audycja się szykuje na 9 września. Myślę, że to będzie co tydzień bo zgłosiliło się sporo chętnych do tego, żeby opowiedzieć o otwartej nauce. Znalazłem taki wywiad z, z profesorem Włodzisławem Duchem, który jest bardzo ciekawy na temat otwartej nauki. Z wiceministrem. Z wiceministrem. Mhm. Duchem. I profesorem. Mhm. A, który jest akurat profesorem, natomiast występuje tam nie jako badacz, tylko jako Wiceminister, który jest świetnym przykładem na to, znaczy inaczej, wiceminister, który został wiceministrem dlatego, że jest świetnym przykładem na to, że to, co ma robić ministerstwo, działa w, sprawdza się po prostu w życiu. Ponieważ właśnie ten pan wiceminister, zanim został wiceministrem, to bardzo wiele jego prac udało się przeprowadzić dlatego, że ma coś wspólnego z z otwartym dostępem, a konkretnie mówiąc jest pionierem otwartego dostępu, więc teraz po prostu ministerstwo doszło do wniosku, że takiego pana profesora można za, zaangażować w pracach ministerstwa i, i będzie i przykładem na to, że jednak reszta środowiska też mogłaby być taka jak on i to nie szkodzi, a nawet pomaga. No, zobaczymy, bo tak ja wiem, że to nie jest takie łatwe, ma się pewne ideały, ale jak, się przy, jak przychodzi do praktyki, to często napotyka się na silny opór e, tej strony praktycznej e, zadania, które chcemy wykonać. No, mamy stanowisko, niby wydaje się, że można w takim razie już zrobić dużo, ale są bardzo różne i bardzo często poważne e, jakieś opory, no, Naprawdę i warto posłuchać tego wywiadu, bo właśnie tam o tym o tym pan profesor mówi, również o tym, że to nie jest takie łatwe i dlaczego to nie jest takie łatwe. Także już, no już te w tej chwili można posłuchać na Platformie Otwartej Edukacji w YouTubie tego wywiadu, można go obejrzeć nawet, tylko nie wiem po co oglądać, bo tam właściwie tylko dwie głowy mówią ciągle, no więc będzie też z tego zrobiona audycja po prostu. Bo, bo temat jest chyba wart tego, żeby, żeby z tego zrobić też audycję w tym, w tym podcaście. Zgłosiła się też historia i media, taki portal oraz człowiek i technologie. I prawdopodobnie będziemy robić audycje. no także będą się zamieniać ci koalicjanci. Do audycji raz będą właśnie jakieś, bo jest sporo koalicjantów, bardzo dużo właściwie, A nawet tych osób, które wyraziły chęć, żeby, żeby taką audycję współtworzyć, no też jest dużo, więc oni wszyscy naraz w studiu się nie zmieszczą, żeby co tydzień przyjść i, i opowiadać, bo ta audycja trwałaby pewnie ze dwie godziny, chociaż czemu nie, ale na razie, na razie będziemy robić taką niecałą godzinę w ciągu raz na tydzień i zobaczymy jak to się ewentualnie rozwinie. Kolejna rzecz to zakończony został konkurs Wiki, lubię podręczniki. No właściwie tak przedwcześnie troszkę napisałem, że zakończony, bo, bo właściwie zakończone zostało przyjmowanie prac w tym konkursie. Tym samym, no jak gdyby zakończony został ten czwarty etap przyjmowania tych prac. Natomiast teraz jeszcze jest kwestia opracowania wyników wyselekcjonowania tych zdjęć, ilustracji i plików dźwiękowych, które mogą się przydać podczas tworzenia podręczników w przyszłych latach. Z tego, co się dowiedziałem od Jarla, to w kwietniu dotarło do tego, na ten konkurs w odpowiedzi przybyło 260 ilustracji, Zostało zgłoszonych albo zostało załadowanych, tutaj dokładnie nie mam takiego wyliczenia, z czego 82 zostały zaakceptowane do, do wykorzystania we podręcznikach. Tak, patrzę teraz, że tam było zamówienie na 5 złotych zdjęcie, wydawało mhm. mi się, że to zostało skreślone, a tutaj w zdjęciach widzę, że są załadowane zdjęcia monet. No, czemu nie? No, jak było, no Bo to chyba... chyba jest niezgodne, w sensie to jest jakoś oddzielnie chronione zdjęcie monety i nie wiem, czy można je załadować, aby na pewno... O ile dobrze pamiętam, to na przykład kiedyś oprogramowanie do obróbki graficznej nawet nie pozwalało reprodukować wizerunków banknotów. Ach, no o tym pisał tak. kiedyś jeden z polskich tygodników, że przy opracowywaniu okładki, na której mieli umieścić symbol Franka Szwajcarskiego, wizerunek Franka Szwajcarskiego, jednego z banknotów, dlatego że Frank Szwajcarski wariował, jeżeli chodzi o kurs wymiany, nagle po prostu natrafili na blokadę oprogramowania, oprogramowanie komercyjne, które stwierdziło, że nie wolno mu reprodukować wizerunków banknotów. <śmiech> Ciekawe. To skąd może ktoś tam patrzył po prostu, co, co ty skanujesz, powiedział, że banknotów nie wolno. Nie no, rozpoznawanie obrazu, jak najbardziej. I taki głos z komputera, tego nie można. <głos> <głos> tak. <głos> tego nie można. No w każdym razie, yy, dokończę jeszcze w kwietniu, 260 zgłoszonych grafik, a 82 zaakceptowane w maju. 252, czyli podobnie i 98 zaakceptowanych. No ale w czerwcu już to wyglądało dużo gorzej, bo 94 zgłoszone i tylko 34 były zaakceptowane. No i czekamy jeszcze właśnie na tą sierpniową edycję, na wyniki ile tych, tych grafik i ilustracji zostało umieszczonych. Niestety nie udało mi się porozumieć z firmą PR-owską, która zajmowała się tym konkursem od strony Ośrodka Rozwoju Edukacji, bo jak się dodzwoniłem, dowiedziałem się, że oni już tego nie robią, że zostali, została rozwiązana umowa z nimi. <śmiech> No ale na stronie naszej e, strony e, konkursu wiki.epodręczniki.pl no, ciągle ta, ta firma tam, e, no bo nie ma nowej chyba, nie, ma, nie, nie zamieniono firmy, tylko po prostu zrezygnowano ze starej. Także wiele się nie, nie udało dowiedzieć w Ministerstwie, w Ośrodku Rozwoju Edukacji. No, mają inne zajęcia teraz, także początek roku szkolnego, pewnie dużo innych zajęć jest wprowadzenie elementarza, który też jest problematyczny i o tym właśnie mówiliśmy w pierwszej audycji w pierwszej audycji Wolna Kultura której właśnie dlatego może warto posłuchać bo taka jest bardzo bieżąca i dotyczy również e-podręczników i tych wolnych podręczników wolnych treści, które, które i w tym projekcie i w, poprzez elementarz zostały opublikowane niedawno no dobrze to a przy okazji warto powiedzieć że rozpoczął się Coroczny już czwarta edycja konkursu Wiki lubi Zabytki. Tutaj zapomniałem o tym napisać, no ale to, tak, takie no wydaje taki mi się już oczywiste, tak? Naturalne, tak? No w wrzesień, no to Wiki lubi Zabytki, jakżeby inaczej. Ale to wcale nie jest takie oczywiste i nie wiadomo, czy to się uda za rok na przykład, bo niekoniecznie. Za rok mam nadzieję to będzie Wiki lubi ziemię, Bo taki też, w tej chwili trwa międzynarodowa wersja. A zdaje się, że były pomysły, żeby też była polska wersja. No, no były pomysły, natomiast to najlepiej mówić z Jarlem, bo to tam pamiętam, że były jakieś wątpliwości co do tego, co miałoby być uwieczniane na tych Lubi Ziemię i że po prostu z natury Wikilubi Ziemię jest gorsza do weryfikowania niż Lubi Zabytki. <śmiech> Wikilubi Zabytki po pierwsze charakteryzują się bardzo dobrą weryfikowalnością, bo łatwo sprawdzić, czy zdjęcie zabytku do zdjęcie zabytku. Po drugie charakteryzują się mm, dosyć e, niewielką bazą, e, którą, znaczy elementów, które można przerobić, bo po prostu tych, tych zabytków jest skończona liczba i nie jakaś uszłamiejąca, więc da się po prostu obfotografować wszystkie zabytki. Biorąc pod uwagę to tak jak już mówił e, w impresjach po Wikimanii zdaje się, e, Michał Buczyński, Biorąc pod uwagę to, że my byliśmy teraz na pierwszych miejscach, no to nasze zabytki są po prostu dobrze fotografowane i z tego będziemy powoli rezygnowali, a czy wiki lubi ziemię, no to to już lepiej mówić właśnie z Jarlem, bo to jest trudniejsze, tak, jeżeli chodzi o metodę do przeprowadzenia, niż wiki lubi zabytki. Najwięcej trzeba tłumaczyć, po, prawda? Jeżeli mogę, a propos zdjęć. Nawiążę troszeczkę do zdjęcia, ale zmienię temat. Po dwóch partiach zdjęć polskich klubów koszykarskich Właśnie w tym tygodniu dostałem od Tauron Basket League kolejny pakiet 400 zdjęć, tym razem reprezentacji polskiej sezon 2013 i 2014. Do komu? Powinienem to na dniach załadować. No fantastycznie. To jest dobra wiadomość, bo to widać, że zaczyna działać efekt no takiego, że biorą przykład jedni z drugich, skoro ci są już w Wikipedii ogólnie rzecz biorąc, to ci też chcą być. No. Tauron Basketliga przekazała nam w dwóch partiach już też kilkaset zdjęć, ale właśnie klubów e, siatkarskich, zaś no, z, z jednym z ich pracowników e, ostatnio stwierdziliśmy razem, że no, skoro kluby są dosyć dobrze fotografowane i pojawiają się ci sami koszykarze e, na, na różnych zdjęciach, zresztą w zdjęciach fantastycznej jakości robionej przez e, profesjonalnych fotografów Tauron Basket Ligi z użyciem profesjonalnego sprzętu, no to tym razem dostaliśmy prawie 400 zdjęć reprezentacji koszykarskiej, zarówno zdjęcia takie pozowane, razem jak i różnego rodzaju zdjęcia drużyny w trakcie w trakcie meczu. Tak jak mówię, podobnie jak w przypadku zdjęć ligowych, no to są zdjęcia bardzo dobrej jakości, bardzo wysokiej jakości. Te 400 zdjęć no waży ponad 2 gigabajty już. Z czyjej strony wyszła inicjatywa? Z Wikimediów czy od nich? Yy, ta inicjatywa, ta, ta inicjatywa była na początku udziałem jednego z administratorów 99 Kerob. Yy, który bodajże zauważył gdzieś te, te, te zdjęcia na stronie Tauron Basket Ligi w, w, w Preskicie, zapytał o możliwości ich wykorzystania. I tak naprawdę dostaliśmy właśnie pierwszą partię zdjęć, gdzie ja przyjąłem temat już na etapie poinformowania Tauron Basket Ligi o tym, jakie u nas obowiązują zasady, jaka jest licencja, w jaki sposób prawidłowo te zdjęcia opisać. Żeby, żeby nikt się, że tak powiem, nie przyczepił ich, ich, ich oryginalności i dobrej intencji Tauron Basket League w ich udostępnieniu. I tak naprawdę po pierwszej, po pierwszej partii zdjęć, stu kilkudziesięciu zdjęć, gdzie, gdzie naprawdę był fajny odzew, te zdjęcia zaczęły być wykorzystywane. Tauron Basketlika kontynuuje tę współpracę już tak naprawdę z własnej inicjatywy. No mówię, dostałem dwie partie zdjęć teraz w tym tygodniu reprezentacji nie prosząc o nie, wyrażając tylko chęć, że, że fajnie by było pozyskać również zdjęcia reprezentacji. No ja czekam na taki sam efekt, jeśli chodzi o Sejm na przykład Polski, bo Senat już, już działa, że tak powiem, jeśli, jeśli chodzi o zdjęcia. Może właśnie hmm. padł, odnowił się pomysł utworzenia stoiska w Sejmie, stoiska Wiki. Wikipedii powiedzmy, z fotografem, który robiłby zdjęcia do Wikipedii. Co wy o tym myślicie? Czy to jest do zrealizowania? Wikipedysta mm, <śmiech> rezydent. Nie nam to oceniać, czy to jest do, zre do zrealizowania, bo y, z tego co wiem, to z Senatem się dużo łatwiej współpracuje niż z Sejmem. Y, <śmiech> więc właściwie <śmiech> to, czy to by było do zrobienia, to to mógłby odpowiedzieć na to pytanie tylko ten, kto próbował. Konkretnie, on sam, osobiście. Po drugie, to nie, nie mogło być... Może wstępnym hasłem mogłoby być coś takiego, że do Wikipedii, ale trzeba pamiętać, że zgoda na sfotografowanie to nie byłaby tylko zgoda na umieszczenie na konkretnej stronie URL, Jednej. Tylko no nie, to by było na oczywiście. udostępnienie mhm. na licencji, e, mhm. więc na wolnej licencji. I tutaj mogą być większe problemy. Le... To znaczy, nie oszukujmy się, Wikipedia jest tak naprawdę, powtarza się to w nieskończoność. To jest ten taki wielki okręt flagowy, najbardziej rozpoznawalna jednostka ruchu wolnych licencji, wolnej wiedzy. Ale oczywiście, jeżeli już przychodzi zgoda na OTRS, na, na zamieszczenie zdjęć na zamieszczenie zdjęć, to opis, że zgadzam się na udostępnienie tych zdjęć w Wikipedii, to już w tym momencie taką zgodę dyskwalifikuje. Cały czas mm -hmm. na otr ie przyjmowane są zgody, które mają konkretnie określoną licencję, na której, na której zgadza się użytkownik, twórca udostępnić swoje prace. No właśnie, ale myślałem o takim stanowisku już, jak, jak to zrobić w praktyce ewentualnie? No po prostu byłoby stoisko, gdzie byłoby... No, miejsce do sfotografowania e, chętnego. No i oczywiście byłaby e, jego zgoda na to, żeby ten wizerunek umieścić w, w Wikipedii znaczy w Wikimedia Commons i tam byłaby odpowiednia licencja, oczywiście na jakiej licencji będzie udostępnione to zdjęcie. No myślę, że, że mógłby po prostu obejrzeć to zdjęcie przed jego umieszczeniem w Wikimedia Commons, bo to, bo to często jest, no ludzie się boją, że jakieś tam że źle wyjdą na zdjęciu na przykład, nie? I, to, I to tylko dla chętnych byłoby, nie, nie dla wszystkich, że tutaj ustawiamy się w kolejkę i proszę sobie zrobić zdjęcie do Sejmu, tylko, znaczy do, do, do Wikipedii, tylko na zasadzie, żeby można. Jak ktoś chce, to, to proszę bardzo. No tylko to... mi dobrze. Mm -hmm. Jeśli chodzi Brzmi od strony dobrze prawnej, dobrze. tak? Mm -hmm. Nie no, od strony prawnej to tutaj nie ma najmniejszego problemu. Bo to jest fotografowanie ludzi takie samo, jak fotografowanie ludzi kiedy, gdziekolwiek indziej. Tym bardziej, że to są ludzie, którzy w Sejmie, w Sejmie pracują, znaczy posłowie, to są ludzie, którzy pełnią swoją funkcję państwową, tak? Więc... Mm -hmm. Więc jak najbardziej no być... można ich podczas pełnienia obowiązków y, tych państwowych tak, właśnie tak, fotografować. Tak, tak, tak. Tak, to, tak, to można by właśnie zrobić i tutaj ten wyjątek od y, standardowej ochrony wizerunku właśnie, że y, zdjęcie osoby y, tam w związku z, z pełnieniem przez nią publicznej funkcji. Czyli w Ale, ogóle niepotrzebna byłaby ta zgoda, tak, od tej osoby? To znaczy zgoda na wolną licencję Raczej tak. Aha. E, na, no tak, tak, no tak, ale e, zgoda na samo zdjęcie jako takie z wizerunkiem e, i umieszczaniem tego już nie, no bo, znaczy, hmm, z, zgoda... Znaczy hmm, zgoda na wolność Dobrze by było, e, no tak od strony prawnej to można by się wykłócać, ale od strony tak już teraz implementując to, to prawo do naszej filozofii otwartościowej. Lepiej, żeby... E, żeby taki poseł zgodził się na, na to wszystko, co my mu proponujemy, na, na licencję i tak dalej, niż żeby on się na to nie zgadzał, bo na przykład żebyśmy mu przedstawiali do, zgodę jakąś tam okrojoną, a potem ewentualnie w razie czego tłumaczyli się, że przecież jest wyjątek od ochrony wizerunku, więc i tak mieliśmy e, zgodę coś tam zrobić. Lepiej, lepiej po prostu, żeby e, współpraca była bardziej przyjazna i w ogóle i mu od początku do końca o to wytłumaczyć, bo przecież wiadomo, no moglibyśmy mówić, że e, na, na licencję to mógłby się zgadzać nie ten e, poseł, który właśnie tutaj w ramach wyjątku, tylko e, autor zdjęcia. Ale lepiej powiedzieć takiemu posłowi właśnie, do czego to posłuży i w ogóle i, y, i tak załatwić mu temat od początku do końca. Tak, bo to Nie też od ma... strony licencji ściśle, ale od strony takiego już bardziej ludzkiego podejścia i ludzkiej no implementacji. Tak. Oczywiście, tak, bo, tak, to, tak. bo to ma duży efekt potem edukacyjny, to, jest, to znaczy osoba taka publiczna dowiaduje się o tym, że tak można, że to są takie licencje i że w, no w ogóle to, to się bardzo... Że tak bardzo należy. Nie wiem, czy wiecie, jaki jest efekt na przykład Woodstocku w tym roku, na którym był Michał Rysiek-Woźniak, z którym rozmawiałem podczas właśnie audycji ostatniej. Okazuje się, że Jury Kowsiak podszedł do stoiska, na którym oni prezentowali swoje wolne oprogramowanie, i mieli stoisko właśnie podczas Woodstock. Zrobił sobie parę zdjęć oczywiście na stoisku Fundacji Nowoczesna Polska. Chyba też tam była, więc też sobie zrobił zdjęcia przebrany za jakąś postać historyczną. Ale oprócz tego dowiedział się o tym, że w ogóle, że można w ten sposób udostępniać twórczość. I z tego co wiem, nagrania z Woodstocku będą niedługo bardziej otwarte niż były do tej pory, może tak powiem, wiem. To się bardzo chwali. No, no fajnie by było, no ale zobaczymy, zobaczymy z czasem, czy to, czy, to, czy to jest tylko taki pomysł na szybko, czy, czy może się to uda rzeczywiście. No pozostaje kwestia oczywiście ochrony utworu granego na koncercie tak w, takim, w, taki, w takiej formie, w jakiej on no został zaaranżowany i objęty prawem autorskim. Oczywiście. No ale nie zbaczajmy na te tematy poza Wikipedią, bo to ja prowadzę jedną i drugą audycję, więc to mi przychodzi do głowy od razu. Ale takie stoisko myślę, że byłoby do zrobienia, jeśli nowa, na przykład, nowa kadencja się zacznie. Wtedy nowi będą posłowie może łatwiej będzie ich zachęcić do tego, żeby sobie takie zdjęcie zrobili, bo oni będą chcieli. przecież już... No Zobaczymy. Znaczy to jest bardzo dobry temat do, do wolnej kultury, a nie do samej Wikipedii. Mm -hmm. Dobrze. No, no to w takim razie, ponieważ nie za dużo czasu nam zostało, ja troszkę przesunę tematy te techniczne chyba na przyszły tydzień. A w tej chwili chciałbym usłyszeć coś na temat rekrutacji na stanowiska SWP, ponieważ mamy tutaj członka zarządu, który zresztą koordynuje całą sprawę, także bardzo prosimy Wojtku o kilka informacji, jak to będzie dalej wyglądać, bo to było już tydzień temu. W sobotę i w niedzielę. Tak, tydzień temu spotkaliśmy się z kandydatami, którzy zostali wybrani do, do, do rozmowy, już takiej kwalifikacyjnej w miarę ostatecznej. W sobotę i niedzielę razem z Tomkiem Ganiczem i Markiem Stefmasikiem spotkaliśmy się łącznie z dwunastoma osobami, muszę powiedzieć, że już zawężenie się z 60 aplikacji zgłoszeń do 6 osób, które na każde stanowisko zdecydowaliśmy się zaprosić porozmawiać, to już był wyczyn, ale przy sześciu kandydatach na każde stanowisko, których się już widziało, z którymi się rozmawiało, z których każdy dysponuje na pewno, zdecydowanie każdy z nich dysponuje jakimiś fajnymi cechami, które, które byłyby przydatne na tym stanowisku. Wybranie jednej konkretnej osoby na każdą pozycję, to już będzie wyczyn akrobatyczny, dlatego też yy, Chcielibyśmy, żeby decyzję podjął cały zarząd. No fajnie. Siedmiosobowy. Zebranie siedmiu osób fizycznie jest bardzo trudne, więc pozostaliśmy przy, przy pomyśle zebrania całego zarządu wirtualnie. Na jakiejś konferencji głosowej ustaliliśmy, że to będzie w najbliższą środę. Nasze wrażenia z rozmów przekazaliśmy też pozostałym członkom zarządu, spisane. No i zakładam, że w środę moglibyśmy, mam nadzieję, podjąć już ostateczną decyzję co do, co do osób, które, z którymi chcielibyśmy współpracować. Mm -hmm. no do powodzenia. W takim razie rzeczywiście zadanie niełatwe, bo to jest na, na pół roku. No co najmniej y, jakieś efekty będą potem przez pół roku. Tej, to znaczy, no w, w, z każdą z tych osób chcemy podpisać umowę na pół roku, ale nie chcemy się ograniczać do, tak. do, tylko do takiej współpracy. Te pół roku jest po to, żeby kandydat czy wybrań wybrana osoba poznała e, stowarzyszenie, projekty i, i specyfikę pracy, o ile już tego nie wie. E, zaśmy żebyśmy zobaczyli, jak ta osoba się sprawdza. W przypadku na przykład e, koordynatora Glam może się nagle okazać, że jest to osoba świetna, świetnie przygotowana, e, ale na przykład natrafimy na bezwład w, w, polskich instytucji kultury, z którymi nie da się nawiązać mm. sensownej współpracy. Co właściwie, co właściwie spowoduje, że to stanowisko nie będzie aż takie nie będzie aż takie potrzebne, bo nie będzie wykonywało swoich zadań, nie z winy stowarzyszenia, ani z winy zatrudnionej osoby. Tak samo nie wiem, no, zmiany w rozliczaniu 1% podatku dochodowego przekazywanie organizacjom pożytku publicznego, które nie są jeszcze do końca zakomunikowane. Też mogą spowodować obniżenie środków, obniżenie ilości środków dostępnych, dostępnych. wszystkich Wszystkim NGO są w Polsce, więc może nas po prostu nie być stać na te stanowiska. Mm -hmm, mm -hmm. No, to, to, to też jest, jest nie wiadomo, spektrum. bo tak naprawdę nie wiadomo jak te zmiany zostaną wprowadzone w rozliczaniu 1%, w rozliczaniu pit w ogóle. No dużo aspektów i dużo, rzeczywiście duże wyzwanie przed Wami. To tak jak mówiłem, życzę powodzenia, bo sprawa niełatwa jest. No, zostało nam już naprawdę niedużo czasu, więc może krótko wspomnę o temacie, który, o którym już mówiliśmy podczas Wikimanii 2014 w Londynie, bo temat nas bardzo interesuje. To jest tak zwane echo. Czyli taki projekt będący składnikiem flow, o którym, o którym mówiliśmy, a flow z kolei jest składnikiem winter, a wszystko to razem jest jak gdyby pod parasolem Ateny. Czy tak. Flow nie jest składnikiem Winter. Flow jest składnikiem no tak. Ateny. Ateny. Mhm. No ale w tym, w tym. No, no tak jak ja to, ja to kojarzę, że to razem ma się jakoś ukazać, ale jak widać wcale nie, bo echo już jest w tej chwili dostępne. Polega to na tym. To, czyli właśnie. Mhm. Przepraszam cię przerwę, ale tak napisałeś, echo będący elementem Flow jest już udostępniony, dostępny w kompaktowym pasku osobistym. Tak. Ale przecież ja z Echo korzystam już już od roku i jak pisaliśmy, przecież echo, to są właśnie te powiadomienia, które nam przychodzą. To nie są e, te powiadomienia. Takie, takie o, tam, o, o tym, że, że strona stworzona przez ciebie została podlinkowana gdzieś, że masz stronę, że, że ktoś ci podziękował za edycję i tak dalej. To jest echo. To znaczy, nie, no tutaj się pojawiła nowa, nowa rzecz, ym, powyżej, ym, znaczy najpierw jest imię i nazwisko użytkownika albo nazwa użytkownika, potem są jego edycje, potem są powiadomienia, y, jest dyskusja obserwowana, no, tak, ten, te powiadomienia zostały rozszerzone też na to, co się dzieje w dyskusji i to nie tylko w dyskusji y, na jednym projekcie, ale to ma działać na wszystkie projekty, czyli, czyli to będzie jedyne, no to teraz jedno miejsce, w którym o, będzie cała dyskusja. E owszem. Um, a to, co teraz mi powiedziałeś, że edycje i tak dalej, to jest tak zwany kompaktowy pasek, pasek osobisty, compact tak. personable. I to jest zupełnie odrębna rzecz <laughs> też. To też, tak. No, ale właśnie to właśnie dla... tak. się mhm. dziwię, bo, bo tutaj tak ten komunikat yy, jest jakiś taki niejasny, jak sobie no, czytam po angielsku, to, też, to bardzo... E nie, nie wiem, o co chodzi. No, Ja myślę, że chodzi właśnie o ten Echo, który zaczął działać i można go sobie ustawić. w po No ale Echo działa od roku. E, I można go było ustawić sobie w preferencjach? Bo? Tak, no, był ustaw, było ustawiane powiadomienia w preferencjach. Być może nowością jest to, że to jest między projektami teraz działające, możliwe. ale nie, u mnie to nie jeszcze nie. nie działa między projektami. Nie, to nie jest kroz i nawet przecież... Brandon w czasie swojej tej, tego wystąpienia mamy taki slajd, na którym jest napisane, że Krozwilki jest skreślone, że to odraczają sobie. Mm -hmm. No to nie wiem, co tu jest nowego, skoro to się pojawiło w tech newsach, tak zwany, tech News, ten, ten, właśnie ta informacja. No, ja myślałem, że to jest coś nowego, bo ja wcześniej tego nie, nie korzystałem z tego po prostu i dopiero teraz sobie włączyłem po tej informacji. Ale o podziękowaniach, na przykład kiedyś mówiliśmy, wydawało mi się, tak. że korzystałeś, no to jest to Podziękowania. Sam, tak. Sam jak bakiet. najbardziej. Tylko że. Na pewno to, to co się zmieniło, to się, to został, został dodany taki paseczek na samej górze tego otwieranego okna. Po pierwsze to, że to się skroluje, no i bardzo dobrze. Zresztą, zaraz, ja chyba, aha nie, no ja ale... kiedyś narzekałem na to, że nie da się scrollować ten właśnie Compact Personal Bar. Natomiast to okienko otwierane, jak klikniemy sobie na, na, na to echo, czyli na, no domyślnie tam jest zero takie białe na szarym ple. i na samej górze mamy napis powiadomienia w nawiasie liczba nowych, nieprzeczytanych powiadomień. To jest nowość, ale jak rozmawiałem z Mattmoreksem, jaki jest, jak jest sens tego, to nie umieliśmy sobie odpowiedzieć, bo przecież dokładnie to samo wynika z tej cyfry, która jest y, widoczna w Compact Personal Bar. Mhm. E, mamy gwiazdkę, mamy dwa takie dymki y, prowadzące do strony dyskusji, no i mamy właśnie kwadracik Echo. E, i, I już to pokazuje właściwie... Także y, już nie będę się w, w, w szczegóły wgłębiał. W każdym razie nie bardzo wiem, na czym polega ta nowość, która w tym momencie została y, obwieszczona. Mm -hmm. No dla mnie Wojtku, nowość masz dosyć jest, że to nowość że W języku angielskim, to możesz tak, y, nie wiem, może, może po prostu zerkniesz i widzisz, na co oni w, tej, w tym komunikacie położyli nacisk. Musiałbyś mi podrzucić linka to może mógłbym coś powiedzieć nawet teraz, jeżeli nie, to to, to, no, jest bo, to, to A, no dobrze, no to już, um, już jesteśmy podpunale. sporo po czasie, więc ja myślę, że to zostawimy na, na przyszły tydzień w takim razie, bo, bo przekroczyliśmy sporo czas. E, no i to też może lepiej zgłębić troszkę dokładniej ten temat. E, no i przy okazji może ten testy nowego paska projektów siostrzanych Wikidata. E, to też warto e, dokładnie się temu przyjrzeć. Ja myślałem, że to po prostu jest no właśnie to, że, że to echo jest teraz takie pomiędzy projektami, że ma być. To, to, tak pamiętałem, ale widocznie źle zapamiętałem, że to jednak się nie Zaraz, udało. ale ja razie. właśnie teraz tutaj widzę sobie, wszedłem na Wikimedia, Wiki i mam coś takiego, wiadomość w nawiasie 1, e, powiadomienia w nawiasie 0 i oznacz wszystkie jako przeczytane. W jakiś sposób to jest a wiem, już wiem, okej. Okay. Już wiem, o co chodzi. Dobra, to korzystając jeszcze z dzisiejszej tej dyskusji. No. E, chodzi o to, że flow, które normalnie, e, przepraszam, echo, które normalnie nam e, segreguje. Po pierwsze, dostałeś lajka like tak zwanego, prawda? Po drugie, dostałeś, e, nie wiem, e, link, e, został upodnikowany twój artykuł gdzieś tam. Po trzecie, masz wiadomość na stronie dyskusji. E, po czwarte, coś tam to w, osobnym, w osobnej zakładce mamy powiadomienie. napis tak wiadomości, coś tam. Nie, nie, powiadomienie to jest wszystko to, co teraz mówiłem. Mhm. Natomiast w osobnej zakładce tego samego okienka mamy napis wiadomości i w osobnej kolejce mamy spisane wiadomości wynikające z nowych dyskusji, z nowych komentarzy na, na flow, czyli na tym nowym, strukturyzowanym sposobie komunikacji. Czyli innymi słowy, osobno mamy powiadomienia dotyczące lajków, nowych dyskusji i tak dalej, a osobno, osobno osobno, wydzielone w innym widoku, w tym samym okienku, w tym samym miejscu, ale po prostu musimy sobie przełączyć tak, jak, tak samo jak karty tej przeglądarki to mamy w innej karcie w tym samym oknie wiadomości z Flow i to jest bardzo dobre rozwiązanie ja sobie będę to cenił, jeżeli już u nas to wejdzie bo to na razie jeszcze u nas nie może działać, bo u nas nie ma tego Flowa mm, tak i też jest duży problem z tym właśnie wprowadzeniem Flow nie bardzo teraz jeszcze miałem czas, bo to się dopiero co pokazało, ale Erik napisał na stronie, na liście dyskusyjnej dosyć długi mail odnośnie właśnie Flowa I to się nazywa "cyflow ono not to flow? I będę to sobie musiał przetrawić, a to jest dosyć długi tekst. I to zostawimy na przyszły tydzień. W takim razie dziękuję wszystkim za udział. Wojciech Pędzich w Gdańsku. Dziękujemy Wojtku. Dziękuję. Szymon Grabarczuk z Lublina. Dziękuję. I my w studiu. Marek Mazurkiewicz. Do usłyszenia. I Borys Kozielski. Do usłyszenia.